Aktualności jedynki, Waworobiec zapraszam. Polski Komitet Olimpijski nie zerwie umowy sponsorskiej z Zonda Krypto. Prezes Radosław Piesiewicz ubolewał, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie poinformowała go o zastrzeżeniach do tej spółki. Prezes Radosław Piesiewicz powiedział, że wobec Polskiego Komitetu Olimpijskiego Zonda Krypto wywiązuje się ze zobowiązań i do zerwania umowy nie ma podstaw prawnych. Wszystkie świadczenia ze strony sponsora są realizowane.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 Mamy pewne przemyślenia, ja będę reagował na bieżąco. Prezes PKOL mówił, że ABW nie poinformowało go o zastrzeżeniach do zonda krypto. Dlaczego jako PKOL nie zostaliśmy poinformowani, nawet w trybie tajnym, o takich wpływach i niepłuczeni o tym ryzyku, mimo wysłania do służb pisma? Prokuratura szacuje straty poszkodowanych przez zonda krypto na 350 milionów złotych. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Rzecznik służb specjalnych Jacek Dobrzyński zarzuca prezesowi PKO kłamstwo. Wskazał, że komitet zawarł umowę 5 dni po wysłaniu ogólnego zapytania do ABW, nie czekając na odpowiedź. Niektórzy sportowcy, którzy reprezentowali Polskę na zimowych igrzyskach olimpijskich w Mediolanie mają problemy ze spieniężeniem otrzymanych tokenów. Także zdaniem premiera Tuska nawet 30 tysięcy klientów firmy ma problemy z wypłatą pieniędzy. Jarosław Kaczyński nie wyklucza, że Mateusz Morawiecki zostanie usunięty z prawa i sprawiedliwości. Prezes ugrupowania powiedział, że Stowarzyszenie Rozwój Plus założone przez byłego premiera to w istocie parapartia. Chciałbym, żeby była zupełna jasność, że nie następuje rozkład partii, dwóch władza w partii, no i wreszcie rozpad już organizacyjny, bo to zwykle jedno po drugim następuje. Co do tego muszę mieć pewność, no w przeciwnym razie będą musiał podjąć odpowiednie środki. Nie są znane ustalenia polityków po wieczornym spotkaniu Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. Iran nie będzie prowadził negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi pod presją gruźb, poinformował irański negocjator w mediach społecznościowych. Według strony irańskiej amerykański prezydent poprzez wprowadzenie blokady cieśniny Ormus i naruszenie ruzejmu chce przekształcić negocjacje w kapitulację Teheranu. Prezydent Donald Trump zbagatelizował irańskie stanowisko i w wywiadzie dla dziennika New York Post Powiedział, że jest gotów osobiście spotkać się z irańskimi przywódcami, jeśli dojdzie do przełomu. W drodze do Islamabadu są amerykańscy negocjatorzy. Dwutygodniowe zawieszenie broni kończy się jutro wieczorem, czasu waszyngtońskiego. Zmiany demograficzne w Polsce powodują, że położne mają coraz mniej pracy. Przed nimi ogromne wyzwanie, mówi dr Anna Michalik, prodziekan Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. To rzeczywiście jest trudne. Kiedy ja zaczynałam, skończyłam studia w 2005 roku i wtedy mieliśmy około 400 tysięcy porodów rocznie. W tej chwili mamy chyba 238, czyli widać, że w ciągu tych 20 lat to jest gigantyczna zmiana. A też to czuję, bo sama kształcę młode studentki, które za chwilę w ten zawód będą wchodzić. I proszę mi wierzyć, jeszcze tak 3-4 lata temu to one po prostu dostawały pracę momentalnie. Dlatego uczelnia wprowadzi w tym roku nowy standard szkolenia położnych. Mamy wiele kobiet w okresie okołomenopauzalnym, które rzeczywiście potrzebują medycznego wsparcia w tym zakresie. Terapia mięśni na miednicy, uroginekologia to są również nasze kompetencje i problemy dotyczące ginekologii wieku młodzieńczego. Ginekologia estetyczna to są wszystko obszary, w których położne mogą znaleźć zatrudnienie, ale to rzeczywiście wymaga pewnej reorganizacji myślenia o naszym zawodzie. W zawodzie pielęgniarki położnej pracuje 240 tysięcy osób, niecałe 30 tysięcy położnych. Pracuje w zawodzie. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. W nocy na południu opady deszczu, na terenach podgórskich deszczu ze śniegiem, a wysoko w górach śniegu, temperatura od minus jednego do plus dwóch stopni, cieplej na wybrzeżu i lokalnie na południu do czterech stopni. W dzień na południu i południowym wschodzie słaby deszcz, a temperatura przeważnie od dziewięciu do trzynastu stopni. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanów wody dla województwa dolnośląskiego, części lubuskiego, wielkopolskiego i opolskiego obowiązują do godziny dziesiątej rano jedynka polskie radio autopromocja.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 Noc z reportażem. Dobry wieczór. Jakub Tarka przed mikrofonem. Zaczynamy trzecią godzinę nocy z reportażem. A w niej inspirująca opowieść o człowieku odczytującym przeszłość z głazów i kamieni, na których sam również decyduje się pozostawić trwały ślad dla przyszłych pokoleń. Ja nie mam wykształcenia artystycznego. Dla mnie to są tylko rysunki na kamieniu. Nie wiem, na czym to polega, ale czasami patrzę się na kamień i nic nie widzę. I nic nie zrobię, ale czasami się patrzę na kamień i już wiem, co mam zrobić. I dlatego to jest uwarunkowane tym, żeby widzieć. Jak widzę, to robię. Trzeba być szczęśliwym. Jak jesteś szczęśliwa, no to robisz dobre rzeczy i dobrze wszystko się układa. No w tym przypadku dobrze się układa szlifierka, dobrze się układa dłuto i wtedy coś powstanie. A jak jesteś nieszczęśliwy, to nic nie powstanie. Zapraszam Państwa na tę opowieść już za parę minut. Znów wędrujemy ciepłym krajem Malachitową łąką mą. Taki powrotne umierają wśród pomarańczy na rozdrożach. Na fioletowo-szarych łąkach niebo rozpina płynność arka. Pejzaż w powieki miękko wsiąka, zakrzepła słowa na nami. Że morze z słodką krzywą, jak miękkie gruszki brzmieje lata. Wiatrem sparzone jak pokrzywą, przed fontannami perłowymi. Noc winogrona gwiazd rozstaje. Znów wędrujemy ciepłą ziemią, znów wędrujemy ciepłą. Znów wędrujemy ciepłym krajem Malachitową łąką morza Ptaki powrotne ubierają Pomarańczy na rozdrożach Przed fontannami perłowymi. Noc winogrona gwiazd rozstaje. Znów wędrujemy ciepłą ziemią. Znów wędrujemy ciepłym krajem, malachitową łąką morza. To jest noc z reportażem w Radiowej Jedynce. Czy kamienie mogą mówić? Mirosław Engel udowadnia, że tak, o ile potrafimy ich słuchać. Pasjonat z Grąbkowa nie tylko wspiera zawodowych archeologów w odkrywaniu tajemnic Ziemi, ale sam również zostawia na głazach trwały ślad dla przyszłych pokoleń. Zapraszam Państwa do wysłuchania reportażu Katarzyny Kurzel z Polskiego Radia Koszalin zatytułowanego Moje Kamienie, nasza historia. To będzie opowieść o niezwykłej więzi człowieka z przeszłością zapisaną w kamieniu. Tutaj są moje kamieczki pierwsze takie. Tak się. Z... To co znajdę na polu, to robię z tego takie już rzeczy. Waj zobaczysz od tego do środka. Proszę zapraszam. A tu jest kamień i miedź, nie? No i gaki. Gaki, które robi mi znajomy taki Albin Sokół archeolog. Radziejowe, kultury pomorskiej, Łużyckie. Różne. To w którą stronę teraz? Tam będzie. To także znaczy wyjdziemy jak przyszliśmy. Piesek idzie z nami oczywiście, bo. Codziennie chodzimy na takie spacery i tak się zaczęło to wszystko. Przenoszenie tej archeologii na kamienie. Od spacerów z psem? No tak. To znaczy tak naprawdę to się zaczęło od tego, że Albin zrobił mi wazę z burnocic, replikę. Jest tam przedstawienie pierwszego zaprzęgu, czyli wozu na kołach, który był zaprzęgnięty w woły. No, wyryłem to na kamieniu i to był pierwszy taki kamyczek. No i tak, potem już poleciało. Potem inna ceramika, bo wiadomo, te poszukiwania moje to. To jest podstawa, jeżeli na polu znajdę wiesz, gdzieś ceramikę. Praktycznie jej nie widać, bo nikt tego nie widzi, bo tego nie słychać, bo wykrywacz pokazuje nam metal. No, ale jak znajdę ceramikę, to już wtedy kręcę się w tym jednym miejscu i, i szukam, nie? Jednak, jednak ta ceramika to jest wyznacznik, że. Było życie. No tutaj na jak spojrzymy się. Choć tego nie widać, ale wszędzie są stanowiska archeologiczne. Tutaj po lewej. Jak tam te drzewa się zaczynają, tam mamy ślad osadnictwa. Zyłku Neolitu. Za lasem mamy cmentarzysko. Epoki brązu. Także wszędzie, wszędzie tutaj dookoła żyjemy na, na pozostałościach po dawnych kulturach, które możemy spotkać chodząc wykrywaczem po polu lub idąc, zbierając tą ceramikę. Choć nie powinniśmy zbierać tej ceramiki bez żadnych pozwoleń, bo jednak to jest już szukanie śladów archeologicznych. Ale tam tu wieje na tych porach Zawsze mamy pomorze. Archeologią zawsze się interesowałem, od dziecka. Tylko, że później zapomniałem o tym, bo lata młodzieńcze, potem ślub, dzieci. W pewnym momencie kupiłem dzieciakom, bo chcieli wykrywacz. No to ale ten wykrywacz to dwa razy Boże trzy razy poszły na pole, oczywiście ze mną no i on leżał. No to ja zacząłem się bawić, no to kupiłem sobie drugi, trzeci, no i tak się bawię. A tak naprawdę poszukiwania to na początku to nie była archeologia. To było szukanie monet, jakichś guzików, bardziej zabawa, ale gdy zacząłem tak naprawdę współpracować już z archeologami, spotykać się z nimi, rozmawiać o tych odkryciach, brać udział w badaniach, to się wszystko zmieniło. Myślę, że dzięki archeologom, Dalej przenoszę swoje zainteresowania i tą pasję na tworzenie tych replik, na gromadzenie tej ceramiki pradziejowej oczywiście replik. No i na rycie w tych kamieniach moich. To rycie w kamieniach to jest taka droga. Priorytety się zmieniają w trakcie tworzenia jednego kamienia. Potem jest drugi, trzeci, czwarty, piąty i tam trzydziesty. I to co było na początku to już tego nie ma. To już jest nowa jakaś koncepcja, ale bez poszukiwań nie byłoby tych kamieni. Nie byłoby też bez tych archeologów, bo jeżeli uczę się w trakcie, czytam, to prawie dzieje mnie fascynują. Ta cierpliwość tego człowieka, który siedział przy jakiejś szopce i dubą sobie szlifował ten kamień o kamień i on tworzył na przykład tydzień, dwa tygodnie taką siekielkę. Dla mnie to jest coś niesamowitego, jak my teraz nie potrafimy usiąść na godzinę w jednym miejscu. To jest takie bardzo ciekawe. No i jeżeli idziesz sobie połem, tak? Masz jakiś dobry sygnał i znajdziesz coś z epoki brązu, no to to jest jedyne. Nie ma drugiej takiej siekiery, nie ma takiej drugiej szpili identycznej, bo to wszystko było robione ręcznie. Albo tutaj lokalnie, albo przyjechało do nas z jakimiś kupcami, jako wymiana towarów. Także to jest niepowtarzalne, te kamienie też. Zaraz podejdziemy do pierwszego. Zobaczysz, drugiego na świecie takiego nie ma, bo ten kamień to jest pozostałość po, po lodowcu i drugiego takiego no nie ma. No i jeszcze daje im twarz. No jeżeli my ludzie jesteśmy niepowtarzalni, No to dlaczego taki kamień? nie może być niepowtarzalnym w poszukiwaniach. Jest taki wielki, wielki, naprawdę ogromny sukces, chociaż ludzie czasami nie wiedzą, że taka mała centymetrowa rzecz, jak znalazłem kiedyś taki tutulus. To jest mały taki guziczek, taki gus. On służył jako ozdoba. Mogła być noszona przez kobiety, mogła być noszona przez zwierzęta, jako ozdoba rzędu końskiego, ale dla mnie to jest coś, choć to nie jest złoto, choć to nie jest srebro, ale to jest naprawdę unikatowe fajne no i zaczynają się kamyczki kamyczki to głaz no to, dwutonowy <śmiech> dwutonowy jest na nim wyryty jeleń wzór wziąłem z toporu bojowego wczesno średniowiecznego znalezionego w Gubinie i to co na nim było pozwoliłem sobie wyryć na tym kamieniu dużo czasu ci to zajęło dużej mi niekiedy schodzi z transportem bo to jest trudne ponieważ trzeba wynająć człowieka, który jest operatorem jakiejś maszyny, która podnosi i przewozi, no to to długo schodzi. A to, nie wiem, 10 godzin pracy. To nie jest długo. To jest tylko taki relief płytki centymetrowy, no to szybko można to zrobić. Były prace rolne i są takie maszyny, które wyciągają te kamienie z pola, żeby się nie psuły kombajny do ziemniaków. No i wyrzucili rolnicy, operatorzy tych dużych ciorników na miedzę No i oczywiście jak ten kamień zobaczyłem, no to mówię, musi tu stać. No i wyczułem chwilę, akurat przyjeżdżałem też z pieskiem, rowerem. Poprosiłem panów, żeby mi przywieźć. Przyszedłem tutaj następnego dnia i od razu go rzeźbiłem. Tak samo ten. Ten został też przewieziony, ponieważ on był jako znacznik z numerem pola. Zobaczyłem, że ten kamień jest wyrzucony tak do rowu, no i też poprosiłem, żeby mi go tutaj przywieźli. A tu na nim mamy dwie popielnice pomorskie, czyli coś w czym chowano zmagłych. Moim zdaniem fajne miejsce, fajnie wygląda. Może będzie się komuś podobało kiedyś w przyszłości. Bardzo kamienista ta droga, którą tutaj z pola w las wchodzimy. No tak muszą sobie wyrzucać tutaj jakieś utwardzenie, ponieważ jak deszcz pada, możesz zobaczyć jak tutaj ten żółty piaseczek to wszystko skływa w dół, ponieważ idziemy do najwyższego punktu w naszej gminie na wzgórze. No i muszą utwardzać jednak to, bo, bo woda niszczy. A poza tym tutaj wszędzie są kamienie. nie? Dlatego tani budulec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 Następny kamień. Tutaj na tym kamyczku mamy napierśnik z płyt sierpowatych i sztylet. Oszy sztyletowe, zapaki brązu. Z drugiej strony mamy łowców, pierwszych i hodowców z ceramiki pomorskiej. Jeżeli tam sobie zobaczysz. I tak, tak to jest. Tego kamyczka akurat ustawialiśmy z moimi chłopakami w Dzień Ojca. On pół metra jest zagłębiony w ziemi. Był bardzo, bardzo ciężki. W trójkę nie mogliśmy tego wypionować. Możesz wejść tam sobie, zobaczyć z tyłu. A co na nim? A, czekaj to tutaj. tutaj mamy dolmen od przodu, od frontu. To jest taka konstrukcja grobowa. Budowana w Pradziejach. Tutaj, proszę zobaczyć tego, tego poleja, jak on się zmieni. Jak widać, jakie on ma przepiękne kolory. Jest czarny, czerwony. Tutaj mamy puchar lejkowaty. Stwierdziłem, że puchar lejkowaty to jest taka literka no to włożyłem go w kobiecy brzuszek, mamy nóżki brzuszek łono, jako coś co powoduje to, że nadal istniejemy i się rodzimy. Z drugiej strony mamy pastorały w paproci, to też jest jako odnowa, jako nowe życie, ale w paproć wbiłem jeszcze flaszę z kryzą z neolitu żeby było wiadomo, że jeżeli mamy życie, to i też musimy się wprowadzać jako niektórzy szamani wprowadzali się w odmienne stany świadomości za pomocą opium. Niektóre powinny być cały czas mokre, ale niektóre powinny być cały czas suche. I to jest właśnie takie fajne w kamieniu. To jest to wyobrażenie tego pierwszego wozu. Zobacz. Tutaj mamy pola, drzewa, rzeka. No i ten włos kołowy, czyli od tego to się tak zaczęło naprawdę. Nie on stał 20 metrów dalej, ale rolnikom oczywiście przeszkadzał, no to go przestawiłem. Ta kupa kamieni już też mi się bardzo podoba, bo jeżeli ją usypię w obalną strukturę, no to mogę przesypać ziemią i mamy kurhan. Także wszystko co tutaj jest mógłbym wykorzystać do jakiejś mojej wizji. A teraz zobacz, ja tutaj chodziłem codziennie. No tak od półtora roku już robię te kamienie. Jak ta brzoza jest pierwsza, nie? Zawsze jak tutaj wychodziłem, tak mówię, ktoś tam czeka. Na początku myślałem, że to... No tutaj chodzą, spacerują jakiś przechodzień i zatrzymał się przy kamyczku moim, bo tam mam kamyczki. No i... Ileś tam razy to tak trwało, w pewnym momencie zginął. Nie ma. No i... Przyjechała do nas taka tutaj znajoma pisarka Anna Dobrosława Krypkowska-Głowacka ze swoim partnerem Adamem Statro. No i spotkaliśmy się na wspólnym wysiadowaniu i ja im opowiadam że chodziłem sobie przez wiele tygodni i widziałem na końcu przy lesie stała postać i czekała. I wiadomo że pies mi tam gania to się tam gdzieś spojrze i zawsze nie było ginęła ta osoba. I mówię, nie wiecie, co to mogło być? A Ania mówi, że ona wie, co to być. Strażnik. Jaki strażnik? No strażnik czekał na ciebie. Chciał ci przekazać to miejsce. Ja ale po co? No żebyś pilnował, bo już ciebie obserwuję i wie, że już będziesz strażnikiem tego miejsca. I on tak mi się zimno zrobiło, nie mówię, kurczę, co ona mówi. No ale tak jak sobie pomyślę, mogło być tak. Może jest to jakieś magiczne miejsce. Może czekał na mnie, żebym choć przez tą chwilę pilnował tego miejsca od tamtej pory, jak zginął, już nie ma. No czasami człowiek wychodzi z psem. <grych> to tak. No na pewno tutaj bardzo dużo się działo, bo tutaj mamy też na przykład stanowisko po lewej stronie, ślad osadnictwa neolitycznego. Czyli na pewno bardzo dużo się działo. Tutaj minęliśmy, to są stawy wszędzie, nie? Mamy wodę, czyli ludzie się tutaj osiedlali, żyli na tych terenach. Jak żyli, to musieli umierać. A jak żyli, to też musieli w coś wierzyć. Musieli czcić jakieś miejsce. Bez wiary człowiek się nie będzie rozwijał. Bez pasji też człowiek się nie będzie rozwijał. Urukliwie tu jest, jakieś jest już zielono, jak są na przykład pola rzepakowe. No przepięknie tu jest. Nawet te wiatraki nie przeszkadzają. Już przyzwyczaiłem się do tego widoku. Ale jest ogromna ilość dźwięków ptaków. Nawet teraz słychać. Skowronki sobie dodają. Żurawie krzyczą, jest naprawdę tutaj fajnie. Nie jest to wielki las. Nie jest to wielka góra. Ale to jest moja góra i mój las. Tutaj leśniczy się pytał, dlaczego to miejsce? Przecież jest dużo ładniejszych miejsc, ładniejsze lasy. Ja mówię, ale ty tego nie widzisz, co ja tutaj w tym miejscu widzę. To jakbyś spojrzał moimi oczami, no to byś widział to inaczej. Kolejne kamienie będą? Tak, tak. Wszystkie kamienie jest około 30. A praktycznie większość to jest przy tej drodze, to jest droga gminna, już nawet nie pamiętam jaki ma numer i staram się, staram się zrobić coś, co przyciągnie tutaj ludzi, ponieważ nasze tereny, ta gmina Potęgowo jest tak bogata w zabytki archeologiczne, to nie są jakieś zamki, to nie są jakieś wielkie pałace, bo mamy w Gromkowie mały Pałac też bardzo ładny, urokliwy, ale między Grąbkowem, Łupawą po mamy megality, budowle sprzed 5,5 tysiąca lat. Jest to największa ilość megalitów w jednym miejscu, prawdopodobnie w Europie. Mamy tutaj niedaleko na wschód od tego miejsca bardzo wielką ilość kurhanów. Także mnóstwo jest zabytków, mnóstwo obiektów archeologicznych, które nie widać, które normalny człowiek nie zauważy, przejdzie. Zobaczy jakąś okupę kamieni. Tak, no bo megality rozkopane po badaniach to jest kupa kamieni. Dlatego może też idę w tym kierunku, że no te kamienie jednak są tu w tym rejonie tej gminy. Tu po lewej też mamy. Tak, to jest ceramika naczyniowa od kultury Łużyckiej Na kamyczku. Witająca przechodnia z Pacerowicza tutaj jest następny i tak się zacznę po kolei ja nie mam wykształcenia artystycznego dla mnie to są tylko rysunki na kamieniu I nie wiem na, na czym to polega ale czasami patrzę się na kamień i nic nie widzę i nic nie zrobię A czasami się patrzy na kamień i już wiem co mam zrobić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 taka grecka sowa, tylko muszę wypionować ten kamień, to też potrzebuje duży sprzęt, bo on niby ma półtora metra długości, co metr czterdzieści, to stonę na pewno waży ten kamień i wtedy go dokończę. Trzeba ręką pojechać, żeby wiedzieć, że sam kamień czasami nam podpowie jakimś kształtem, że jest wypukły albo wklęsły, robimy zapadnięcie jakieś tam albo ryt, ceramiki. Dlatego tak, trzeba dotykać, trzeba dotykać kamień i trzeba Długo na niego się patrzeć. Ja miałem taki kamień, który mam na podwórku, taką twarz sobie zrobiłem. Długo, dwa miesiące może leżał i przechodziłem codziennie obok tego kamyczka i tak spoglądałem na niego. Ale nic nie widziałem. No i pewnego dnia mówię do mojej żony Magdy, że idę kamyczka zrobić. Ale poczekaj, bo za 40 minut jest obiad, jest no zdążę. No i zdążyłem, zdążyłem zrobić i leży do tej pory, nic tam już nie zmieniałem. Po kilku miesiącach stwierdziłem, że już wiem, co mam na nim zrobić. Pokazał mi, nie? O, tu mamy następny kamyczek. To jest miecz z epoki brązu. A jak ludzie tu mieszkający podchodzą do tych twoich kamiennych rzeźb? Że się bardzo nudzę, że powinienem robić coś na podwórku. Albo dłużej pracować, a nie chodzę po lesie i, i, i robię kamyczki, rzeźbię sobie. Albo też się pytają, ile za to pieniążków. Ja mówię, że nic, no tracę na tym. To jak, to ty tam robisz i nikt ci za to nie płaci? Ludzie nie potrafią zrozumieć dlaczego. Dlaczego coś można zrobić za darmo? Moje takie motto jest, że zostawić po sobie coś więcej niż epitafium bo epitafium to jest tylko koniec, a takie kamyczki to jest droga. Czyli wszystko wraca do archeologii. Archeologia polega na tym, że wykopujemy pochówki. Z nich się dowiadujemy o życiu ludzi, ale z tych pochówków dowiadujemy się o końcu. A tutaj mamy drogę. Nie chodzę po lasach z wykrywaczem, chodzę tylko po polach ornych. Czyli albo jest rozorany jakiś pochówek duży, albo jest osada. Czyli w osadzie mogło być coś zgubionego. Połamana ceramika lub, lub jakieś zapinki. No, choć zapinki już też na przykład z czasów rzymskich to też były już pochówkę. Ostatnio znalazłem w marcu rok temu bardzo fajną siekiekę z podniesionymi brzegami. I ona ma na tych podniesionych brzegach taką ornamentykę. To co jest bardzo unikatowe. No to jak rozmawiałem ze znajomym, to mówi, że to już jest jako skarb. Skarb archeologiczny, bo takie rzeczy nikt nie wyrzucał na osadzi. Mogło być albo jakieś berło, insygnia władzy. Jak coś takiego podnoszę, to jestem zachwycony. Jestem zachwycony i myślę o tych ludziach. I wiesz, że to mógł dotykać ostatnio człowiek 4000 lat temu i teraz ja to dotykam jako pierwszy, później już w muzeum. Jest to coś niesamowitego i ja uważam, że każdy powinien, kto szuka, oddawać, ponieważ to ktoś zobaczy, ktoś to opracuje później. No my mieliśmy tutaj wystawę w Muzeum w Lęborku, czasową, już jej nie ma, no ale byłem dumny. Byłem dumny, że moje znaleziska są, są opisane, są opisane gdzie zostały znalezione, czyli w mojej gminie, w moim Grąbkowie i Łupawie, także jest to... Duma i szczęście, jak się coś takiego znajdzie. O tu są te moje kamyczki. Tego też obleję lekko wodą. Zobacz, tutaj tego chcieli tą twarz podjąć. Tego robiłem tydzień czasu, ale codziennie. Nie? No to myślę, że ponad 500 kilo waży i do tego nie udało im się Podnieść. Tutaj możesz zobaczyć, jak łoma wbijali jest przesunięty ten kamień. On ma też być wbionowany. Bo no, to są takie wizerunki wczesno-średniowieczne, czyli lunula, jakiś gar, kamionczek skroniowy i to tak. No, się zobaczyć, jak się będzie zmieniał. Całkiem inaczej. A on, jak leżał płasko, tak dla mnie, on powinien tak leżeć, nie powinien być podniesiony. ale... Spróbuję go ułożyć przy pomocy moich dzieci. W tym miejscu czuję naprawdę coś fajnego. Zawsze o tym mówiłem, że to jest wzgórze magii, tylko zapomniane. Nikt o tym nie wie. Achorologia to jest nauka faktów. Ale jeżeli będziemy zwracać uwagę na zwierzęta, ptaki, rośliny, to stworzymy coś. My mamy na przykład w obecnym czasie bardzo dużo bodźców i nasza wyobraźnia nie pracuje tak, jak powinna pracować. My mamy wszystko podane na talerzu. Nie musimy sobie wyobrażać. Kiedyś jak czytaliśmy książkę, to sobie wyobrażaliśmy wszystko, co się dzieje w tej książce. A teraz ludzie nie czytają książek, bo mają wszystko w telewizji, w telefonach, we wszystkim. Jeżeli idę sobie takim lasem. No i tak się zastanawiam nad nad szpilą, z główką spiralną. Jak oni to wymyślili? Co to mogło być? Czy to był jakiś ślimak? No nie. No i jak paproć zaczyna rosnąć, jakbyś zobaczyła ten pastorał rozwijający się, no to to jest identyczna szpila. No to człowiek dwa, trzy tysiące lat temu, do czterech, wziął jakiś przykład z tego pastorału, z tej rośliny. Tak samo jak kiedyś były takie pierścienie, z takimi brodawkami. I dla mnie spacerując po lesie, jak się spojrzałem na świeże takie zalążki młodych gałązek na świerkach, no to jak zwiniemy, no to mamy pierścień, pierścień brodawkowaty, pełno tych brodawek jest. Czyli też jakaś odnowa, życie, które się rodzi na wiosnę. Czyli ludzie cały czas brali z przyrody, a tutaj mamy tą górę porośniętą drzewami, Czyli przyroda. Tutaj możemy znaleźć wszystko. Przyjeżdżam z pracy, piję kawę, jem posiłek i idę na spacer. Sprawdzić stan. Czy wszystko się zgadza. Czyli pilnuję tego miejsca. Dobrze Ania powiedziała, że zostałem strażnikiem. Lubię też słuchać muzyki podczas tego spaceru, bo tworzenie tych kamieni wymaga ode mnie takiego powera. I każdy kamień ma inną muzykę. Na przykład Wardruna, Shilet O'Connor, The Cure, Marillion, różna muzyka. Przez słuchawki mi to leci, bo oczywiście te młoty, jakie to jest bardzo głośno, to wolę słuchać muzykę, bo wtedy nie słychać ani ptaszków, ani jakichś tam owadów, które sobie przylatują, tylko te narzędzia. No i każdy kamień ma inną muzykę. Nie wiem dlaczego. Czy muszę się tak nastroić do tego rzeźbienia czy nie. Bo poszukiwania no to wiadomo słucham jednej muzyki z wykrywacza. Tylko i wyłącznie tego świergotu piszczenia że coś tam jest. Zobacz jak fajnie kiedyś wszystko robili. W oddali widać ten taki długi dach. To jest pałac w Grąbkowie czyli jak stąd jechali fajnie to zimą widać. Bo już teraz zaczynają te drzewa się zmieniać, ale widać jak wszystko było zaprojektowane, że prosta droga do pałacu. To nie są takie medialne znaleziska, ponieważ to nie jest złoto. Znalazłem obrączkę złotą z grawerunkiem z 1830. Już nawet nie pamiętam. Znalazłem gold guldena zawiniętego w epoce złotego XV-wiecznego, czyli Mógł to nosić rycerz jakiś, bo zwykły, prosty człowiek nie mógł takiej monety posiadać, a zwinięta była po to, żeby ją łatwiej było schować lub na sznurku, naszej nosić. Ponieważ jak wsiadą na konia, to wiadomo, jak wsiadam do samochodu wszystko nam wypada z kieszeni, a na koniu wszystko wylatywało. Najlepszą nagrodą dla mnie jest, jak jest opisany ten zabytek. Proszę wejść sobie na górę, to jest następny kamyczek. To jest jeleń z monety wikingów. No i taki jelonek był na tej monecie. Bardzo mi się spodobał i przyniosłem go na ten kamień. I oczywiście spirala życia musi być, musi być, bo to jest podstawa. Wszędzie ona się ukazuje, od neolitu po nasze czasy. Z czego jestem dumny? Dumny jestem z tego, że współpracuję z archeologami. Dumny jestem z tego, że doprowadziłem do tego, że zostały przeprowadzone badania sondażowe i potwierdziły moje przypuszczenia, że mamy wielokulturowe stanowisko. Są dwa zarejestrowane nowe stanowiska w Upawie, archeologiczne. Jest to schyłek neolitu, początek epoki brązu i koniec epoki brązu, a początek żelaza. I do tego jeszcze mamy tam średniowiecze, czyli jest wpisane do ewidencji, do rejestru, ma karty. Z tego jestem bardzo dumny, choć to nie można tego pokazać, bo to były wykopaliska. 22 obiekty. Ceramika, jakieś tam doły zasobowe, wypełniska. Z tego jestem dumny. Z tej siekierki z podniesionymi brzegami także jestem bardzo dumny. I z tego, że Muzeum w Lęborku zrobiło wystawę nam poszukiwaczom. Pokazało ludziom, co znajdujemy na polach. Każdy moment jest bardzo ciekawy i bardzo ekscytujący, ponieważ jako amator nie zawsze uczestniczę w badaniach archeologicznych. Jako poszukiwacz często znajduję fajne przedmioty o charakterze zabytku, bo niektóre nie są, jak dla mnie zabytkami. Najbardziej cieszy takiego poszukiwacza, że ktoś potwierdzi, że tak, to jest bardzo cenny zabytek historycznie. Ja nie mówię, żebyśmy wszystko przekształcali na pieniądze, że bardzo dobrze, że zgłosiłem, bardzo dobrze, że robiłem te badania w tym miejscu, bo prospekcja za pomocą wykrywacza metalu, to jest, można powiedzieć, badania, bo jeżeli dostajemy pozwolenie od wojewódzkiego konserwatora zabytków, tam jest napisane na prowadzenie badania za pomocą wykrywacza metalu. Czyli te badania, jeżeli je opiszemy, wyniki wszystkie przekażemy do archeologa, no to są bardzo pomocne i to powinno nas już cieszyć. A jeżeli przeprowadzą jeszcze badania sondażowe lub już takie dokładne archeologiczne, no to już powinniśmy być bardzo szczęśliwi. To wiele lat badań takich naszych i współpracy z tymi archeologami, żeby nas zapraszali, bo jeżeli zaczynamy poszukiwania, no to nikt tam na początku nie ufa. To tak samo jak wpuszczamy kogoś do domu, czy ty ufasz od razu tej osobie? którą poznałaś tydzień temu? No nie, czyli trzeba zasłużyć na zaufanie. Tak samo archeolog musi zasłużyć na nasze zaufanie. Jeżeli zobaczymy, że on podchodzi do nas profesjonalnie, że pomaga nam uzyskać odpowiedzi, no to też szanujemy takiego pracownika archeologii. Czyli to jest takie bardzo powiązane, żebyśmy szanowali siebie. Dużo czytasz, dużo sprawdzasz? Każde wyjście coś znajduje, to nie jest tak, że my od razu wiemy, bo zidentyfikowanie monety to jest bardzo proste. To jest bardzo proste, to jest wszystko napisane na tej monecie, ale jakaś ozdoba, jeszcze w dodatku połamana, to naprawdę czasami trzeba wiele godzin spędzić wśród książek lub nawet w internecie, żeby coś znaleźć. Nie? A w internecie nie ma wszystkiego. Szukam to w książkach. Momentalnie jak na polu coś znajdę ciekawego, że wiem, że ich to zainteresuje, z automatu wysyłam zdjęcie do jednego archeologa, do drugiego, do trzeciego. No i momentalnie się zaczyna rozmowa. Co, dlaczego, kiedy, gdzie? Kiedy są takie właśnie dni deszczowe, kiedy tam trudno wyjść na spacer i poszukać czegoś, to kiedy jesteś w domu, to żałujesz, że pogoda nie sprzyja i że dzisiaj nie można czegoś dostrzec? Nie, nie, nie, nie, nie żałuję, ponieważ mogę iść zawsze do szopki, wziąć małego kamyczka, którego znajduję i przynożę i leży sobie pod szopką i zrobię sobie jakąś sikierkę, albo coś się z blachy wyklepię, wyreposuję albo jakąś szpilę z drutu zawinę, także można robić coś innego. Moja żona mówi, że to już jest moje życie ta archeologia, że ja nawet jak coś kupuję, to robię to... Tak, żeby mi pasowało do mojego zainteresowania i że to mi się kiedyś przyda, że to jest związane z archeologią. Troszeczkę ją to denerwuje, ale i tak mnie kocha. Ja teraz mam taki etap w swoim życiu, że moje poszukiwania polegają na tym, że mam na przykład pozwolenia na wiele pól, ale jedno mnie tak zainteresuje, że ja na przykład dwa lata, trzy lata siedzę na jednym polu. To jest. Naprawdę może to monotonne, że non stop wchodzę na te pole, ale po tych trzech latach już mam takie efekty. Jest prawie wszystko wyciągnięte z tego pola, że ja już naprawdę mogę dać w tym sprawozdaniu taką wiedzę archeologowi. A tak jakbym chodził dzisiaj na to pole, za tydzień na inne pole. Ja naprawdę wtedy nic nie wiem o tych naszych miejscach, które powinny być zbadane, zapisane, opublikowane. Tak bym nic nie wiedział, a tak wiem. To jest może z 1% tego, co powinienem wiedzieć, ale od tego mam znajomych archeologów, zawsze mi pomogą i dadzą wiele odpowiedzi. Jak coś zaczęłem i nie skończyłem, bo nie mam czasu, no to oczywiście jak tą sobę, muszę wrócić i ją skończyć, ale wszystko to, co już jest zrobione, to już tak będzie leżało, ponieważ tak miałem zamiar, żeby tak to wyglądało. To ma wyglądać trochę staro trochę niedokończone. Musi być widoczny gdzieś tam ślad narzędzia. Wiadomo, że tego maszynania zrobiła tylko człowiek. Walił młotem i ciął fleksem. To jest moja wyobraźnia i interpretacja zabytków, które mnie urzekły, które chciałbym, żeby tutaj były. Żeby ludzie widzieli to, że coś jest. No na przykład jak tutaj wizerunek tego retus wazy z Bronocic. Nie jest znaleziony tutaj, nie? Ale chciałem, żeby tu był. Bo mamy Neolit. To dlaczego nie? Mamy tutaj wszędzie Neolit. Tak jak chyba w każdej części naszego kraju i Europy. Tylko że, że ich nie widać. A jak nauczymy się schylać po nie, no to będziemy mieli skarby. Trzeba się nauczyć po prostu. No nie powinniśmy żyć przeszłością, a, a ja trochę tak żyję. Ale to nie jest przeszłość mojego życia, tylko innych ludzi, tych z pradziejów. Nie uda ci się do końca życia zgłębić tajemnic tego regionu? To jest niemożliwe. Jeżeli archeolodzy badają te ziemię od, nie wiem, dajmy na to od wojny, tak, bo mamy te tereny po wojnie, i nie wiedzą tego wszystkiego, no to jak ja zwykle poszukiwać, mam zgłębić tą wiedzę. Na pewno wiem dużo rzeczy na temat tych ziem, bo przez te lata na tych pozwoleniach już przebadałem jakieś pola i już wiem, gdzie co jest. Czy mamy średniowiecze, czy gdzie mamy nowoży, czy mamy epokę brązu, czy to bo ta ceramika też idąc nawet bez wykrywacza, podnoszę tą ceramikę na polach. Więc mam tą wiedzę, ale żeby wszystkie te pola przejść i poznać całkowitą wiedzę. Jest to niemożliwe. Bardzo kochamy epokę brązu. Po to idę na to pole, po te pradzieje. Jeżeli widzę ceramikę pradziejową, już pomału się nauczyłem rozpoznawać. A ceramikę średniowieczną, to średniowieczną zostawiam. Oczywiście przekazuję wiedzę, że mamy średniowiecze też na tym polu, ale nie biorę. Biorę starszą ceramikę i przekazuję od razu sprawozdanie, jakieś zabytki metalowe, oczywiście tą ceramikę i wiemy. Ale średniowiecze zostawiam, bo tego jest mnóstwo. Tak samo jak nowożytne siwaki, tego jest dużo. Siwaki, czyli? Siwe garki, takie były używane w każdej kuchni po XIX wieku. Za każdym razem tak mocniej ci bije serce, kiedy na coś trafiasz? Nie, nie, nie, nie. Na początku tak, ale teraz już nie. Choć jak tą kierę, powracam do niej, bo to jest takie ostatnie moje najlepsze to znalezisko. No to tak troszeczkę się zagotowałem można powiedzieć, zimno, ciepło, łzy prawie, nie? I są emocje, bo jeżeli wbiłem szpadel, wyciągnąłem, to było może z 10 centymetrów i zobaczyłem tylko ten kolor i kształt i to był kawałeczek, tylko no to już wiedziałem co to jest. Emocje już wtedy tak uderzają, że no co mogę powiedzieć, na szczęście. Był to reportaż Katarzyny Kurzel Moje kamienie, nasza historia. To wszystko, co dla Państwa przygotowało studio reportażu. Zapraszamy do naszych mediów społecznościowych na Facebooku i na Instagramie. I oczywiście za tydzień też zapraszamy o tej samej porze do programu Pierwszego Polskiego Radia. Jakub Tarka, bardzo Państwu dziękuję i do usłyszenia. Już nie boi się nocy I ludziom w oczy patrz W miasteczku we. Czarny szkoda, że nie są Cicho szepnęło, to jest on I nie wiem skąd, przecież jesteś obcy Są w mieście inni chłopcy Ciebie pamiętam z wszystkich stron Kupiłeś ergo i w mym sklepiku Zawsze tak w pełnym krzyku Wszystko umilkło, nawet ja Mówiąc, a ty się śmiałeś do mnie Ach, jak mi żal ogromnie Że cię nie znałam tego dnia o mój wymarzony, o mój wytęskniony, nie wiesz o tym przecież ty Że w małe miasteczku za tobą ktoś wypłakał z oczuzy Że biedna Rebeka w zamyśleniu czeka, aż przyjedziesz po nią sam I zabierzesz ją jako żonę swą Pamiętam dzień było po popołudnie, szłam umyć się pod studnie, tyś samochodem przybył raz A obok ciebie siedziała ona, żona czy narzeczona, przez mgłę widziałam razem was, Coś zakręciło się w mej głowie, mam takie słabe zdrowie W sercu ścisnęło coś na dnie, padłam na próg tobie wprost pod O mój wymarzony, o mój wytęskniony, nie wiesz przecież o tym ty, że w małym miasteczku za tobą ktoś wypłakał z oczu Że biedna Rebeka w zamyśleniu czeka, aż przyjedziesz po nią sam i zabierze. Dzień